Magdalena Gościmska, nagrania lektorskie. Zapraszam do współpracy. Każdy z nas ma swoje tajemnice ciemne, kolczasty, dziki, suchy chwast, nadzieje nadaremne. Spotkali się któryś tam raz śpiąca królewna ze ślepym królem. Chcę dać ci to, co mogę dać. Czule, czulej. Najczulej. Będąc entuzjastą podróży i miłośnikiem sportów ekstremalnych doświadczył już wszystkiego co najlepsze. To nie chciałby tak żyć, ale pewnego dnia zdarzyło się coś nie do pomyślenia i William poczuł się, jakby nastąpił koniec świata. Zdecydował, że zakończy swoje życie i... O, to było zadziwiające! Jeżeli chcesz, mogę zabrać Cię do Krainy czarów. Tam, razem, zrobimy coś... coś pięknego. Wow! Buty, torebki, biżuteria i dodatki. To wszystko znajdziesz na stronie www.bibeloty.pl Znajdź coś dla siebie. Sama nie wiem dlaczego, ale jego słowa mnie drażnią. Może lepiej opowiedz coś o sobie? Warczę. Widziałam cię na rynku. Bez trudu dźwigasz 50 kilogramowe worki z mąką. Dlaczego o tym nie wspomnisz? To nie byle co. Jasne. Jestem pewien, że na arenie będzie mnóstwo worków z mąką, żebym sobie nimi porzucał w ludzi. Przenosząc ciężary, nie nauczysz się walczyć z wrogiem. Dobrze o tym wiesz. Jest dobry w zapasach, informuje hejmicza. W ubiegłym roku zajął drugie miejsce w naszych szkolnych zawodach. Przegrał tylko z własnym bratem. Jaki z tego pożytek? Ile razy widziałaś, by ktoś udusił przeciwnika w zapaśniczym chwycie? Cedzi peta z niesmakiem. Daj Nura pod wodę z kotikami afrykańskimi, a potem podziwiaj Wyspę Lemurów, gdzie prym wiedzie Julian Katta. Więc następnym razem, gdy zapomnisz hasło do logowania się w systemie Windows, nie wpadaj w panikę. Rano nie wiesz, co na siebie włożyć, a gdy wychodzisz wieczorem zastanawiasz się, jaki makijaż będzie odpowiedni? Nasza oferta jest właśnie dla Ciebie. Osobista stylistka, analiza sylwetki, analiza kolorystyczna, przegląd szafy i zakupy ze stylistką to tylko część naszej oferty. Ty nawet nie rozumiesz tej dziewczyny. Ona jest... fascynująca. Jest wybitna. Nigdy nie spotkałem kogoś takiego. Uwierz mi, nie rozumiesz jej. Twoje radio, Dublin. Bociany były już spakowane, a kurki gdakały coraz głośniej i coraz odważniej wystawiały główki spod mchu. Wtedy właśnie w moje okno zadzwonił deszcz. Drin, drin. Halo? Zapytałam, podnosząc słuchawkę. Kto mówi? To ja, deszcz. Miau, miau. Ja jestem mruczek. Miau, miau. jest spa. Najchętniej spałbym cały dzień. Miau. Brrr, brrr, miau. Zapraszam do współpracy. Oferuję nagrania lektorskie do reklam, filmów, szkoleń, audiobooków i wielu innych. Zapraszam na stronę internetową.